Jeśli chcesz wykorzystać do tego i no, inną osobę, to będzie już wykorzystywanie. Niestety, przepraszam, y, do jeszcze, jest y, urzekający, w tej książce urzekająca właśnie jest, jak się leczy rany, współpracuje z Bogiem. On leczy nasze rany, żebyśmy mogli sami żyć. Jak będziemy stali na nogach twardo, my sami, to możemy zacząć związek w związku. I dlatego niestety ja, jako skrzywdzona już zawodowo osoba, powiem Ci, że właśnie do takiej rzeczy się nadaje terapeuta. Bo on pozwala odkryć mechanizmy, które spowodowały, że nie czujesz się nie sam ze sobą na świecie i potrzebujesz kogoś. Właśnie do takich mechanizmów się dociera. A gdzieś. przecież to my, ma, my powinniśmy na sobie zapewniać. No, jest, że jeżeli mamy partnera... I to, to tak, ja tak powinniśmy... jak pięknie wygląda związek, kiedy spotykają się dwie autonomiczne osoby, która, jedna, która mówi, mi jest bardzo dobrze na świecie. Nie musisz, ja nie potrzebuję nikogo, ale wybrałam Ciebie Dlatego, że Cię kocham. Nie dlatego, że Cię potrzebuję. Tylko Cię kocham. I chcę być z Tobą. Nie dlatego, że Cię potrzebuję, tylko potrzebuję Cię, bo Cię kocham. Bo, się, bo chcę, chcę, chcę, chcę podzielić się tą moją autonomią z Tobą. Nie potrzebujemy się Potrzebujemy, dlatego, że kochamy. A nie kochamy, tak, dlatego, ja nie dlatego, że siebie potrzebujemy. Nie potrzebujemy. siebie. Nie dlatego, że nie kochamy, dlatego, że potrzebujemy. Tak? Potrzebujemy, dlatego, że kochamy. Rozumiesz? Że że to, to trudne W dzikich sercach, w wielokrotnie, mężczyźnie, kobieta nie da poszukiwania. Tak, nie. Nic. nie jest, wielokrotnie tak. Pisanie, Ale tak samo to kobiecie, mężczyzna da, i nadzajem, żaden człowiek, nie, no, Widzisz, jest taki psychoterapeuta, nazywa się Wiktor no, Frank i on wierzę, zaczął taki nóg, no, który się nazywa Logoterapia. To jest człowiek, który przeżył obozów y, koncentracyjnych niemieckich. Niemiecki. Czy, czy myślisz, że w, w obozie koncentracyjnym m, ktoś, ktoś mhm. mógł liczyć na jakiekolwiek... No? To, albo przeżyli ci, którzy byli bezdleni, po prostu zabierali innym chleb i, i po prostu się zachowali jak ślinie? Albo przeżyli ci, którzy potrafili naprawdę nawiązać wielki kontakt samym sobą z Bogiem. Potrafili na przykład przybaczać hitlerowcom. No to było niesamowite, że człowiek, którego ten hitlerowca przez ileś lat więził w takim miejscu. I on potrafił na, na, spojrzeć na, na tego Niemca na człowieka. I prosić Bogę na przykład o to, żeby, żeby przebaczył ten człowiekowi. trzeba mieć wielko, wielkie poczucie bezpieczeństwa w środku. Nie? dlatego tak nas w tym nie święci.